Witamy, witamy bardzo serdecznie w 106. odcinku podcastu Bezimienny. No i standardowo ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli Krystiankę, razem ze mną będzie również. Rafał Radomyski? Cześć wszystkim, czy ma? Będzie z nami Wojtek Kocjan? Cześć, witam. I to wszystko. Dobra, słuchajcie, jak z pewnością zauważyliście, drodzy słuchacze, mieliśmy jakąś tam dłuższą, krótszą przerwę.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 na ta. Będziesz grał Wojtek? Yy, przepraszam, czy możesz powtórzyć? Crash Bandicoot, pamiętasz jaka to była fajna gra, jak recenzowaliśmy? Yy, pamiętam, nie, bo Cię nie było to... wtedy na odcinku. Ej, ale ja pamiętam jak grałem w to na PSX. -ie.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 Nie no co ty, w życiu, w życiu by mi to nawet przez myśl nie przeszło. Mi też nie przyszło. Oje, e, o, też ci nie przeszło Rafale, tak? Ale. Też mi nie, nie przeszło. No, nie A, przeszło. Może Rafał Aha, no to nie, nie no, no, czy całym Aha, no tak, okej. Okay. Mm, no. Kurwa, w sumie Wolałbym się nie pieprzyć i w sumie mieć to z bani, że tak powiem. E, rozumiemy czy jeszcze coś w Wojtaszku masz dla nas? Nie. Okej, okay. yy, Rafale, wyczerzywiamyś? Rafale? Już czy jeszcze? Jeszcze Wiesz, ja to jak Hulk trochę, nie?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 Eee, nie, do, tak. były różnice, nie było, autentycznie. Eee, tak, różnice. Wiemy to. doskonale, jaki to jest poziom, ale nie, no wiem. ja sobie tam eee, akurat tam powiedzmy, że dosyć sporo ludzi było na sali, no i można było, wiesz, wyraźnie zauważyć, które momenty były tam najbardziej śmieszne, nie, dla, dla całości, eee, ale gdzieś tam byłem w jakiejś dyskusji z u kolegi, który rozwinął i u niego na seansie zupełnie, nie wiem, z czego to wynikło, czy po prostu inna ekipa poszła do kina, eee, ja byłem, wiesz,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 No, bo, wiesz, Pitbull trzeci, ostatni wychodzi Pasikowskiego. Znaczy nie trzeci, tylko czwarty, no bo były przecież y, dwie te dodatkowe części Wegi, właśnie tam jedna z kobiety. Tak, tak, tak, tak, tak. tak. Znaczy... Y, I ten Pitbull wy, wyjdzie niedługo i, i tam spodziewam się jakiegoś, wiesz, fajnego poziomu, takiego nawiązania trochę też do psów starych, czy coś nie. w tym stylu. W piątek, w piątek yy, mamy.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 Wiesz, no okej, okay, przynajmniej kluczja. nie zbierają, poza tym yy, takim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 bardzo fajny prezent yy, zrobiłeś, co z tego, że mojego ojca nazwałeś wieśniakiem, ale to nie, nie zmienia faktu ale że... ja nie wiedziałem, że to twój ojciec jest ja nie wiedziałem, że to twój ojciec, no dobra no nie, no nie wiedziałeś, no to tym, tym bardziej byłeś szczery no yy, spoko, zostało ci zapomniane, nie, prezent był bardzo fajny dostałem yy, zatyczkę do wina którą wykorzystaliśmy do whisky w kształcie amuletu Witchera mm -hmm, czyli dostałeś korek to jest bardzo fajne, no, gratuluję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 za rok płacimy tylko 180, jest 25% taniej więc to jest też dobry moment, żeby uderzyć w te dwie dobre, naprawdę to są dwie dobre gry, ale o czym chciałem bardziej powiedzieć, chciałem powiedzieć o bardzo ciekawej rzeczy, którą, którą robi Sony to się pojawiło to się, to się pojawiło w ogóle dzisiaj otóż wyobraźcie sobie, że Sony wypuszcza nowy telefon, nazywa się X Xperia XZ2, w ogóle te, te numery te XZ to... Kurczę, to bardzo ciekawe Wojtek, nie?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 Dobra, więc słuchajcie, pierwsze miejsce ma FIFA 18, eee, drugie miejsce to jest GTA 5, trzecie miejsce. Ej, ej, może będziecie zgadywać, na przykład, co ma trzecie miejsce? <laughs> no kurwa, to nawet nie ma. No nie, no nie. Eee, trzecie miejsce ma Call of Duty, eee, czwarte jest Mario Kart 8 Deluxe, piąte jest Monster Hunter World, eee, szóste jest Super Mario Odyssey, siódme jest nowej UFC 3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 siódmym, o. No, to, to nie jest to samo. E, dobra, więc słuchajcie, nie ma co przedłużać. E, główny temat, e, Wojtku, jak tam Vermintide 2? Jak tam wrażenia? E, jesteś zachwycony? Czy do, dobre zmiany zrobiły? Czy seria się rozwija? Um, zacznijmy od tego, że <coughs> jestem trochę niedo, niedoleczony jeszcze, znaczy no, może i wyleczony, ale co chwilę kaszle, więc jak zacznę jak się przerwę, to znaczy, że właśnie tutaj umieram i, i, i, I tyle. Yy, a jeżeli chodzi o samego Verminteda, <coughs> O, tak jak teraz, właśnie. Znaczy, jeżeli chodzi o samego no. Verminteda, to yy, trochę się zdziwiłem, kiedy powiedziałeś, że, że w zasadzie niewiele jest zmian. Yy... Nie, nie, nie, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Poczeka, bo ja, jak go odpaliłem i zobaczyłem i pograłem, to stwierdziłem, że niewiele jest zmian. Jak pograłem dłużej, to wychwyci wychwyciłem sporo w nim zmian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 ma trzy klasy. Czyli łącznie można powiedzieć, że jest 15 klas, 15 klas bohaterów. I to nie jest powiedziane na wyrost, bo rzeczywiście każdy z nich się różni. No zupełnie każdy z tych, z tych klas, każda z tych klas, czyli każda z tych 15 klas ma, ma swoje drzewka talentów pasywnych. I każde każdy takie drzewko to jest 5 jakby poziomów po 3 skile, czyli każdy ma 15 pasywnych do wyboru skili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 tankowaty, ma bardzo dużo skilli takich tankowych, plus ma na przykład unikatowy tylko dla tej klasy miotacz ognia yy, i jeszcze tam parę innych takich unikatowych rzeczy, a w trzecim wariancie w yy, wariancie takiego Slayera, bądź się tam klasa, się nazywa Slayer, jest po prostu takim furiatem, który jest chodzącą śmiercią i przedziera się w ogóle bez żadnego pancerza, z gołą kratą przedziera się przez kolejne hordy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 Już na przykład to pokazuje, że ten przeskok między jedynką a dwójką jest bardzo duży. Mhm. Także to, jeżeli chodzi o... Rozumiem, że mam kontynuować po prostu. No że to, to się nie wyczerpałeś no. temat tej najlepszej gry, jaka teraz wyszła i jaką mamy recenzję? Nie, nie. Mówisz? Wyczerpałem temat bohaterów. Myślałem, że Krystian coś na ten temat powie, ale, ale Znaczy, rozumiem, że, że... Wiesz co, bo ja po prostu miałem betę i nie miałem dostęp do tych wszystkich dobra, klas. Rozumiem. Więc może ja jednak będę kontynuował. Po prostu nic Cię nie rozumiem, stary. Nie wiem. Co okay, jest do, co dobra, dobra okej. Okay, okay. Dobra. Więc jakby tyle, jeżeli chodzi o klasy.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 że tak było, a, natomiast to, to... No ja w jedynce czegoś takiego nie doświadczyłem. Doświadczyłem hmm. tego dopiero w dwójce, w standardowej misji. E, I tam naprawdę było strasznie ciemno, więc... Fajnie, no, no, no, fajnie to, jeżeli to było w to, jedynce, był jedynek, to Tak, tak, tak. To, to pamiętam też takie właśnie z jedynki. E, na pewno też, no plus jest e, taka jedna z podstawowych rzeczy w ogóle, która rzuca się w oczy, to jest to też że zupełna zmiana, jeżeli chodzi o, o przeciwników, a przynajmniej spora zmiana, może nie całkowita, ale spora, bo oprócz cawenów z jedynki mamy tutaj jeszcze siły chaosu i to jest naprawdę fajne, dlatego że one są zupełnie inne niż z, z kawieni, zupełnie inaczej się z nimi walczy. Znaczy, to, też to się czuje się, się, na bigos, ale, ale one są bardziej wytrzymałe, częściej tam posługują się jakimiś tarczami, często zadają, są po prostu mocniejsi, większy demer zdają.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 W dwójce poprawiasz statystyki, ale nie poprawiasz wyglądu. Wygląd po prostu się nie zmienia, bo wygląd jest, z tego co z, z się zorientowałem, jest jakby czymś, co tutaj się nazywa iluzją i polega na tym, że możesz ją dodać do broni. Czyli broń będzie wyglądała tak samo bez względu na jej poziom, ale możesz ją, możesz zmienić i wygląd dodając Takie jej... Takie pod DLC rozwiązanie ]jące. trochę, co? Zdecydowanie. <grym> no, dużo tam jest no. rozwiązań pod DLC, ale też na przykład troszkę budzi to wątpliwości, może takich, że ja mam Wyobrażasz sobie, że w nie wiesz, kupujesz za miliony koron nowigradzkich taki, wiesz, kijek zwykły, nie? I, i on potem mówi, no i jeszcze 15 zeta, jak chcesz, żeby wyglądał kozacko, jak srebrny wiesz. <grym> no tak, trochę to tak wygląda.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 nie wiem skąd ten wniosek, bo jest zupełnie inaczej. Jest dokładnie tak jak w jedynce, masz jeden slot na, na leczenie, jeden slot na miksturę yy, i tyle, i tyle. I nie, ma, nie masz więcej żadnych slotów, a jeżeli chcesz wziąć nie, książkę, nie no to musisz pozostawić na miejscu leczenie. Jeżeli chcesz wziąć grimuar, to musisz pozostawić miksturę. Nie ma tutaj dodatkowych, to jest dokładnie tak jak w 1C. A kurczę A kurczę, ja, a, ja, a ja mogę się założyć, że w becie miałem zupełnie inną opcję. No, Może mieć w becie, ja mówię jak jest w finalnej wersji, a przynajmniej na PC. Jest tak jak w 1C. masz jeden slot na leczenie, a, tylko jeden, a, jeden slot na leczenie i jeden slot na... na, na a powiedz, na dobra Wojtku, a, a powiedz mi grałeś od, od jakiegoś tam normalnego poziomu?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 No nie, w dwójka jest zdecydowanie ładniejsza, również napisy jedynka była ładna, ale, ale nie miała takiego, Fuh, czego, nie wiem, takiego fajnego oświetlenia, o, cieniowania. Ostrości kolorów. trochę, no. No, no jednak, wygląda, jednak dwójka wygląda o wiele, o wiele lepiej, więc tutaj jak najbardziej, to ja też takie mam odczucie, że jest o wiele ładniejsza, zresztą same mapy, niektóre miejsca, które się odwiedza,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 udoskonalony też, już w jedynce była faj faj fajna, ale w dwójce jest to jeszcze bardziej soczyste. Czuć każdą broń, której się używa, no bez, bez dwóch zdań jest to znakomita produkcja i na pewno można ją polecić. Um, ee, powiedz mi, Wojtku, są tam kontrakty z jedynki? E, powiem Ci tak, kontrakty w jedynce zostały dodane nieco później. Aha, ty, no, no, no.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 a nie tam nagle łuk dla alfa a Ty w ogóle nie na przykład, nie? No, no, Z no, to jest na pewno by fajniejsze tak, by i to, tak. mi się, to mi się podoba. Jeszcze zresztą jedna jest rzecz, że teraz mam, bo w Jedence był chyba tylko, ja dobrze pamiętam, jeden, jeden taki przedmiot dodatkowy, modyfikator, jakiś Trinket chyba to był i to wszystko, nie?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 A tutaj były jest też te uniwersalne. To są wspólne. Może były, no może. Były, były. Mhm. No, ale dobra, ale dobra. Wiesz, ja też, ja też przypominam, że ja grałem w tego ta jedynkę dużo, ale nie grałem, że tak powiem, aż do końca. Nie. Do kolejnych tam wszystkich dlc więc więc potem były różne zmiany, bo na przykład ten Hero Dids w jedynce był, ale, ale mówię, on do, został dodany później, nie? Mhm, Kupa rzeczy została dodanych później no, tak, i tak, ja tak. już się na to nie załapałem. Nie? Ja szedłem do gry, zobaczyłem, że coś tam jest, ja ale jakoś tego nie... Mhm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 to, że jeżeli ktoś jest słaby, to to widać, że ktoś jest słaby i, i, i to oczywiście idę. Pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę w ogóle z jedynką, to parę razy byłem po prostu wypieprzany, szczególnie jak grałem na wyższym poziomie, no bo już na wyższym poziomie, no to już nie, nie ma zabawy, albo jesteś dobry, albo jesteś jesteś słaby i po prostu jakaś ogarnięta ekipa wywala jakieś tam słabszy no A ja czym to, na było to że... widać?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 nie, nie, tak szczerze mówiąc, no trochę może w tym racji jest. Chociaż z tego co pamiętam, w Leftworld też trzeba było trochę ogarnąć. Nie, nie, tak, tak. Ty, jak najbardziej, ale Wearmentite jest moim zdaniem jednak trudniejszą grą. Ze no względu jest, na. Jest trudniejszą. Tak. Na, na brąbiałą i z, ze względu na bliski kontakt, bo, bo miałeś Uzi Shotgun i tak dalej, wszystko trzymałeś na odległość, a tutaj jednak. Eee, wszystko z, z bliska. Eee, Wojtku, jeszcze... Jeżeli mogę no. coś jeszcze dodać. Tak, bardzo proszę. Taka, taka rzecz, która w, i w jedynce, i w dwójce dla mnie jest trochę dziwna i nieuzasadniona według mnie, mm -hmm. a, a, albo uzasadniona słabo, to jest rozmieszczenie tych wszystkich książek i grimuarów. W jedynce było tak, że one były, miały takie swoje miejsca i zazwyczaj w tych miejscach były...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 którego trzeba pokonać, no a potem jeszcze jest, podejrzewam, jakiś jeden taki mega boss na końcu, jak już się tych trzech zabije po drodze, nie? Mm. Więc jest trochę trudno. No, no, jak pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem tego trola, to zrobił na mnie e, wrażenie i naprawdę e, fajnie się z nim walczyło, bo był wolny przede wszystkim za tobą tak nie latał. I, yy, i... Tak, ale on jest, on jest, on w ogóle trudny strasznie do zabicia, bo on trudny. się regeneruje. Tak, tak, tak, tak, tak. Zresztą tutaj jest, moje ulubienie, to jest ten taki pomiot chaosu który łapie tam kogoś i nagle zaczyna go przeżywać, i w związku z tym sobie regeneruje życie, nie? bo kogoś tam Aha, mije, nie ma. Chyba, chyba było coś Żywo, takie. to jest dobre. Tak, tak, tak. Więc, a to są tylko minibusowie, nie? bo. bo tak, te trole, mini, mini, to, że tak. Ten to są takie minibosowie. No, a potem jest jeszcze taki jeden z na samym końcu. Tylko, że tak, ciężko się z nimi A powiedz mi jeszcze, czy są te, czy, czy jest ten tryb taki a la hordy, że masz te fale? Bo to w jedynce było. Nie wiem, czy w dwójce to jest.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 To właśnie wypłynęło przed chwilą, albo, nie wiem, parę godzin temu. E, premierę e, Vermintaj 2, dwójka premierę miał na tak tylko, 8 marca. To bodajże jest w czwartek. Od czwartku grasz, Wojtku, pamiętasz? E, gram gdzieś od kilku tygodni, ale rzeczywiście w czwartek była premiera. Tak. bo wcześniej miałem dostęp do beta. Y -y -y -y. Więc y, wyobraźcie sobie, że od czwartku, czyli mniej niż tydzień, sprze sprzedało się już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 tak czy siak, gra jest dobra i jak słyszycie, Wojtek jak najbardziej poleca. Ja się nie mogę, ja pograłem w tą betę i też się nie mogę doczekać, kiedy w to będę sobie też grał. No i chyba, chyba tyle, możemy zakończyć Vermantide'a i przechodzimy dalej. Rafale, chciałeś coś powiedzieć? Czy ja mam teraz mówić? O tej cudownej grze? Nie, wszystko wyczerpaliście bardzo temat. Było fascynujące o czy tak, ja, ale ja wiem. mam jeszcze swoje gry. Nie, no spoko, no ja wiesz co... Fu... Bo mówiłeś, że chcesz o czymś powiedzieć. Nie, nie, nie, nie, nie będę teraz chyba wjeżdżał. Zobacz, co To jest taki temat, co może spokojnie tam poczekać, nie? Eee, polećmy, polećmy z tymi grami. Ja nie będę chyba też jakiegoś tam specjalnego, wiesz, tematu rozwodził się nad łożytoksami dwójką. Eee, poza tym, że mają całkowicie inny setting i, i, i poza jakimiś tam drobnymi nawiązaniami to yy, gra się w to inaczej inne jest sterowanie i Ej. wiele inne rzeczy ułożone więc no to po, po, po poczekaj, poczekaj. Nie, nie, nie chcę mi się tego recenzować teraz bo to nie jest gra Dobrze. warta jakaś tam szczególnie recenzji no, jest Ej, bo, bo, to, bo to z yy, yy.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 Eee, można sobie na przykład zrobić na Poizona i mieć dużo stworów z Poizonem i, i cały czas zatruwać przeciwnika Jest koncepcji milion, w zależności od tego jak zaczniemy, w zależności od tego co nam się już na początku będzie trafiać W tą raczej stronę eee, proponuję iść eee, Gra jest bardzo fajna, poza tym, że odwiedzamy sobie tą mapę i walczymy z różnymi tam stworkami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 Eee, tego randomowego wszystkiego, właśnie tego rogalika, całego. No świetne, no po prostu świetne, nic dodać, nic ująć. Wojtku, ty lubisz takie rzeczy, ty to dawno już powinieneś spróbować. Ja nie wiem, czemu ty w to jeszcze nie grasz. Naprawdę, świetnie. Ja to karcianki to tak średnio. Do a ja, ja myślałem, że tu lubisz karcianki. No, wiesz co, ja się szybko, nie minut wiesz? No to? <śmiech> więc tam No, no. Zawsze trochę pograć można, ale yy, zazwyczaj jest to.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 że tak powiem, hardkorowym fanem. Nie? Aha. Ale ty w ty hardstone grałeś? A, A. Grałem, ale mi się to nie podoba. A, ale ty w Gwinta grałeś, dlatego ja może tak stwierdziłem. Gwint, tak. Grałem w Gwinta, grałem trochę w... Ojejku, jak to się nazywa? Legend? To z Elder Scrolls. Kurwa, Jakby Gwint no, zaczął na komórkach, żebyście działać, to mnie z pracy wyjebali. Tak mm. w skrócie. Elder Scrolls, karcianki chyba, chyba nie znam żadnej, Wojtku. Sorry. No to wyszła jakoś rok temu. Aha. Taka karcianka właśnie w Uniwersum Elder Scrolls I. No, przyjemna, przyjemna. Nie, nie, wiesz co, myślę, że ona miała tego pecha, że później wyszedł Gwint. Więc się rzeczy ona tam powiedzmy, no. No nie. nie, nie jest aż tak dobra, nie, Jak mm -hmm. Gwint. Natomiast też jest takie przyjemna. Mm. E, no. No okej. Okay.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 Który wam naprawdę na początku Bardzo fajnie ułatwia Zresztą um, dru drugie przejście e, Będzie po prostu Zdecydowanie łatwiejsze Aczkolwiek nie znaczy, że będzie proste Bo w tej grze nic nie jest proste e, No, więc to chciałem powiedzieć Slay the Spire e, Dobra, więc to tyle Jak najbardziej polecam, więc mówię Jeżeli komuś się ta gra nie spodoba Lubi karcianki, mam mi napisać maila Czemu mu się nie spodobało I niech mi podaje numer konta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 Nie, tak jak mówiłem, no ja po prostu zupełnie zaniknąłem w świecie Wermita. Mm. E, no dobra, więc ja mogę mówić, chyba, że e, może ty chcesz, Rafale, coś nie? Tak, bo ja mam tyle gier, wiesz, teraz ugranych, że aż po prostu. wiesz. Szaleństwo, nie? Leć z tymi tam swoimi wiarami. Dobra. E, nie, nie, nie, z wiarami nie będę mówił, Słuchajcie, bo, bo już zostanę w, w, w temacie Kaczanek. No to ogarnąłem tego Smite'a. E, czyli Smite, czyli e, Hand of the Gods. No, słyszałeś się o tym? Na pewno Wojtku słyszałeś. E, mówimy o tej mobie? Z bogami? E, e, smite, smite, tak, Smite. Świ, świat Smite'a, no tak, pewnie. moba, tak. To on, to, to, y, to twórcy Smite'a, czyli twórcy też Paladins wymyślili sobie karciankę w świecie Smite'a. Nazywa się Hand Of the gods no, To teraz jest popularne, bo powstaje też koczenko w świecie doty O Boże e, Dobrze e, Ale wracając do tego Hand, hand of the Guts. grałeś w to? Miałeś w tym styczność Wojtku? E, nie Nie. E, dobra, więc słuchajcie Ja w to trochę pograłem e, Ja w to trochę pograłem No i powiem wam, czy, czy to jest fajne e...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 Na czym to mniej więcej polega? No, zasady są bardzo proste jak we wszystkich tego typu karciankach Więc... E, macie po prostu dwie osoby, które tam e, konkurują ze sobą Z tym, że e, walczymy na heksach Więc to jest karcianka... Z, w, w ogóle to jest chyba bardziej taka karcianka właśnie z połączeniem moba, Więc e, ogólnie e, walczymy na heksach Mamy planszę między, między sobą a przeciwnikiem heksową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 Więc jak najbardziej, End of the Gods polecam osobom, które po prostu są ogólnie każualami casuala, w, w temacie tego, ogólnie, ogólnie karczanek, bo karczanka jest naprawdę banalna, e, co jeszcze chciałem powiedzieć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 Mhm. od razu mnie to obrzydza, nie? Znaczy, no, w sensie no, nie lubię takich gier. Ale, ale być może, jeżeli faktycznie jest trochę inną mobą, bo może będzie miała coś, co może mnie przekonać. Eee, spróbuj, po prostu musisz spróbować. No, no, no, się doma, no wiadomo, wiadomo. E, no. To zwłaszcza, że jest za darmo, tak? Bo tak, tak, rozumiem, tak. tak, tak jest jest, jest, za darmo, nie? jest free to Play, ja nawet nie wiem, czy plusowicze nie, nie wiem, jak teraz, ale chyba kiedyś mieli coś tam, że jakieś bonusy ze względu na to, że opłacasz ten abonament plusa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 To ku kaszel to się wytnie.